Międzynarodowego i prawa narodów do samostanowienia. Urszula Szepczak, Polskie Radio Rzym.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 Dla uzupełnienia powiem jeszcze, że indeks Kakarant we Francji zyskuje procent. To jest ważny odczyt z punktu widzenia również naszej rozmowy. Pan Paweł Karczewski, makler, wiceprezes querku Stefi, jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ależ ma Pan czas teraz, bo kraje, które znajdują się w centrum zainteresowania światowej polityki, mediów są też w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 Centów. Musimy być przygotowani na większy jeszcze roller Coaster. zmienność, czy być może jest taka sytuacja, w której rynki już uodparniają się na kolejne tweety prezydenta Stanów Zjednoczonych i y, gdzieś ta cena już jest pozbawiona tego y, tej premii za emocje? Trochę roller Coastera, ale jednak w kierunku y, na dół, czyli jeżeli chodzi o tą cenę, ona powinna się teraz kalibrować.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 Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Świata pogląd.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 końca zgadza się z faktami, I nie, więc nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście zostały godziny, bo formalnie m, ten deadline powinien minąć m, dzisiaj mniej więcej o drugiej w nocy polskiego czasu, dzisiaj, dzisiaj w nocy, y, czy minie za no, półtora dnia, ponieważ Donald Trump to przesunął, tylko nikomu nie powiedział, że przesunął, więc ym, to jest pierwsza niewiadoma. Ym, wiemy natomiast, że no, Pakistan twierdzi, że w środę być może tak, że J.D. Vance ma lecieć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 Wiata Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan redaktor Michel Wiato, korespondent AFP w Polsce. Panie redaktorze, dzień dobry.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 powtórka programu.